Sobota, 1 stycznia 2022 roku. Słuchacie właśnie 375 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami konduktor pociągu, Michał Dżery Rakowicz. Witam Cię. Cześć Trzymas. witam wszystkich. I student ostatniego roku, czyli ja, Szymon szymasz Witam również. <grym> Spotykamy się dzisiaj, żeby... Rozpocząć ten rok filmem świątecznym, horrorem właśnie sylwestrowo-noworocznym, a mowa o e, filmie Terror Train, czy też Terror w pociągu. E, wybór: e, No właśnie, nieprzypadkowy. Tak naprawdę to była propozycja Mando, chyba, nie? Tak. Nawet w podcaście, który w przyszłości kiedyś usłyszycie. Będzie o tym trochę mówił, że taki pomysł się zrodził w jego głowie. Kiedyś chyba Sik w ogóle zaproponował omówienie tego filmu właśnie przy okazji Sylwestra Nowego Roku, no ale wyszło jak wyszło i zamiast Mando i Sika jesteśmy my. Tak, co porabia Sik teraz akurat nie wiem, on no pewnie świętuje, bo my to też nagrywamy rzeczywiście w Sylwestra. Amando się z Burialem wziął za podsumowanie Radia Eska, więc odsyłamy Was też tam, bo będzie czego posłuchać w najbliższym czasie. A Terror Train zajmiemy się tu i teraz. Jest to film z roku 80. w reżyserii Rogera Spotis Wooda ze scenariuszem Judy Frasco i T.Y. Drake'a opartym tym scenariuszu na pomyśle Daniela Grodnika. Um, Jerry, czy chciałbyś tutaj coś powiedzieć więcej o twórcach? No to w sumie, jeżeli chodzi o reżyserię i operatorkę, bo to są wydaje mi się dwa główne nazwiska, które są duże, no to mamy jakoś tam rozpoznawalne, czy, czy duże nazwiska, bo Roger Spottiswood, który debiutuje mhm. tymże filmem, Terror Trainem, jako reżyser, to był były montażysta sama Pekin Pacha, który pracował z nim między innymi przy Padgard i Billy Kit i przy nędznych psach, z tego co pamiętam. A on później też nakręcił no, sporo takich rozpoznawalnych filmów, bo między innymi on zrobił Air America, Turner i Hooch, Shoot to Kill, czyli to są takie filmy tam z lat 80., -tych, 90., -tych, które. No myślę, że wiele osób kojarzy, także no to, to jest jakieś tam nazwisko rozpoznawalne, on też napisał 48 godzin, wyreżyserował jednego Bonda, Tomorrow Never Dies, mhm. też dobrego Bonda, notabene, także no, trudno powiedzieć, że on zrobił jakoś oszałamiającą karierę, ale na pewno można powiedzieć, że to był reżyser dosyć no dobry i, i faktycznie ten Terror Trend Gdzieś tam mu tę karierę otworzył. A drugie nazwisko, o którym wspomniałem, o którym warto przy tym filmie powiedzieć, to jest John Alcott, operator w tym filmie i to jest z kolei gość, który pracował dużo ze Stanleyem Kubrickiem, bo on pracował przy Oscarowym Barem Lindonie, pracował przy Mechanicznej Pomarańczy, pracował przy Lśnieniu, przy czym akurat dla tego konkretnego filmu chyba właśnie ten Barry Lyndon jest takim filmem, do którego warto odsyłać, no bo w Barry Lyndonie trzeba było korzystać z oświetlenia nietypowego, jakieś tam światła, świec i innych tego rodzaju elementów ze względu na kostiumowość tego tytułu. No i te doświadczenia, które Alcott z pracy przy tym filmie wyniósł, no myślę, że one się przydały w Terror Train. No dlaczego to myślę, że sobie porozmawiamy już przy konkretnych rozwiązaniach właśnie technicznych i fabularnych, które miały na to wpływ. Mhm. Tak, do tego na pewno przejdziemy. Jest to kino, tak jak powiedziałeś, debiutującego z Puttiswooda, dodatkowo kręcony w Kanadzie z jakimś tam groszowym budżetem. Ten film miał dobrą kampanię promocyjną, bo ta kampania kosztowała chyba 5 milionów, jeżeli dobrze pamiętam. 20th Century Fox postanowił wyłożyć na to kasę, no bo to był ten czas, kiedy slashery były w modzie, były popularne, ale sam film powstawał za raczej niewielkie pieniądze, no a efekt ostatecznie całkiem niezły. Jest, co już możemy zdradzić. O co chodzi w tym filmie? Otóż yy, w scenie otwarcia trafiamy na Uniwersytet Północnego Illinois, gdzie lokalne bractwa studenckie urządzają imprezę sylwestrową. Dwóch studentów e, już na, nie wiem, tam drugim, trzecim, którymś roku wymyśla nietypowego pranka, co też istotne. E, tutaj przynajmniej część e, tych studentów studiuje medycynę, być może i wszyscy. E, no i tutaj panowie e, mówią pierwszoroczniakowi, Keniemu Hampsonowi, który dodatkowo. Znaczy, my do końca nie wiemy, tak, czy on po prostu jest troszkę zamknięty w sobie, troszkę introwertyczny, czy może też jest jakoś tam chory. No w każdym razie tych dwóch studentów mawia Keniemu, że umówili go z atrakcyjną dziewczyną na seks. Wabią go do jej pokoju w Akademiku Bractwa, a tam właśnie chłopak wchodzi do łóżka i zamiast koleżanki zostaje pozbawione kończyn zwłoki wyniesione właśnie z kocnicy lokalnego szpitala. Chłopak dostaje ataku paniki, jest w totalnym szoku i tu następuje cięcie. Trzy lata później ta sama grupa studentów jest już na ostatnim roku i właśnie z okazji zbliżającego się końca studiów organizuje nietypową noworoczną imprezę w postaci balu przebierańców w pociągu. Studenci mają spędzić całą noc na trasie, właśnie imprezując w wagonach poprzebierani, pijani i szczęśliwi no ale niestety na stacji jeden ze studentów zostaje zamordowany a ktoś no prawdopodobnie morderca przejmuje jego maskę, przejmuje elementy jego stroju, przebrania i wsiada właśnie zamaskowany do pociągu to jest punkt wyjścia nie wspomnieliśmy o tym, a w sumie warto to zaznaczyć że gra tutaj Laurie Strode czy też Jamie Lee Curtis. To był dobry okres właśnie już po Halloween. Dla Curtis. ona zagrała właśnie zaraz po Halloween tak równolegle praktycznie w trzech różnych filmach. Pracowała przy Mgle Carpentera, przy Balu Maturalnym Paula Lynch'a i właśnie Terrorze w Pociągu z Pottis Wooda. I tutaj też się wciela, właśnie zaraz potem jeszcze będzie grała w drugim Halloween, w sequelu Halloween, a tutaj wciela się w główną rolę żeńską w studentkę, z którą obiecano właśnie, że się prześpi ten chłopak z początku, Kenny Hampson. No i Jerry, co sądzisz o tym otwarciu? Tak? Czy wciągnęło cię od początku? Czy czułeś tutaj cokolwiek świeżego, czy może nie do końca? Wiesz, ten początek jest... Dosyć standardowo slasherowy. Tak naprawdę wiesz, ten, ten motyw, że poznajemy historię z przeszłości i skaczemy w przyszłość i zaczynają dziać się, się rzeczy, konkretnie w tym momencie, ktoś zaczyna mordować, to jest absolutna slasherowa klasyka. Tak naprawdę no, bardzo często później to było robione w trochę inny sposób, w tym sensie, że zaczynały się morderstwa, a później my ewentualnie poznawaliśmy jakąś tam historię z przeszłości, która była motywacją dla tego ciągu zdarzeń w teraźniejszości ale to jest spoko to jest spoko, to jest o tyle ciekawe, że w sumie nasza główna żeńska bohaterka, właśnie grana przez Demi Curtis jest prezentowana w tej pierwszej scenie w taki dyskusyjny sposób, no bo ta jej Alana, no wiesz, bierze udział tak naprawdę w tym całym pranku który doprowadza do jakiejś tam tragedii no i można powiedzieć, że to jest troszeczkę coś innego, nie? bo raczej zasadniczo to my powinniśmy od początku z tymi wszystkimi postaciami empatyzować, no a tutaj no widzimy, że oni mają coś tam za uszami i wiesz, kiedy wskaczemy do tu i teraz, te, te trzy lata przerwy, kiedy mamy i widzimy całą tę imprezę w pociągu, no to, to też jest w sumie spoko, bo co prawda pociąg był wykorzystywany w kinie nieraz nie dwa i to i w kryminałach, dość powiedzieć, że przecież morderstwo w Orient Expressie jest takim koronnym przykładem tego rodzaju historii, także filmowej, no bo ona była kilkukrotnie ekranizowana z tego co pamiętam. Mieliśmy filmy akcji, jak nie wiem, uciekający pociąg chociażby, który też się w pociągu rozgrywał, no ale wiesz, dla horroru to tego rodzaju zamknięta przestrzeń, która jest w ruchu i co mamy od razu na początku powiedziane, jest w zasadzie odcięta od świata, bo nasz konduktor w tej roli zresztą jest Ben Johnson, aktor. Bardzo uznany. On też współpracował między innymi z Pakim Pachem, bo on grał Aha. chociażby w jego dzikiej bandzie. No to tutaj on sygnalizuje, że on domagał się już od dawna telefonu, żeby był kontakt, właśnie pociągu, ze światem zewnętrznym, a tego nie ma. Czyli wiesz, od razu mamy taką wprowadzoną klaustrofobiczną atmosferę. I dodatkowo dwa elementy, które są dosyć fajne i które potrafi, po, pozwalają się nieźle tutaj pobawić, czyli mamy wprowadzonego iluzjonistę który w zasadzie nie do końca wiadomo jaką on rolę spełnia, czy skąd się wziął bo to też nawet spada z ekranu w którymś momencie, że oni go chyba nie zamówili, więc tak do końca to nie wiadomo kto właśnie odpowiada za sprowadzenie tego iluzjonisty, jakie są jego intencje co zresztą zabawne w tej roli David Copperfield, czyli znany i lubiany iluzjonista, tutaj gdzieś tam pewnie na początkach swojej kariery znaczy to tak mhm. no, na początkach, ale on on już wtedy był sławny. bo Tak, tak, tak. tak. To film miał 24 nazwisko. lata chyba, jak grał w tym filmie, bo to jest 56. jakoś podejrzewany rocznik, ale on już dostał pierwszy program telewizyjny 3 lata przed tym filmem, w 77. Mhm. To była ta cała magia ABC, a jako, że ta magia ABC już się tak przyjęła, to już rok później CBS dał mu ten program autorski z i nazwiskiem. Mm -hmm. 78 tak, tak, tak. to premiera magii Davida Copperfielda, więc on w 80 roku już był całkowicie rozpoznawalny, ale to nadal nie zmienia faktu, że nie wiem jak to z tobą było, ale ja go jednak kojarzę jako trochę starszego, więc tak. e, ja fakt, że on tutaj ma dwadzieścia kilka lat, robi te wszystkie swoje sztuczki. Znaczy on też ma specyficzną urodę i w związku z tym da się go poznać, co też jest super, ale tak autentycznie miałem banana na twarzy, gdy go widziałem w pierwszej połowie. No potem się przyzwyczaiłem, tak? Ale na początku sobie myślałem, wow, jakoś niby wiedziałem, tak, że zaczął karierę wcześniej, ale nigdy go nie widziałem po prostu w tak młodym wieku na ekranie chyba. No ja też nie, a tutaj temu magikowi możemy też chwilę poświęcić, bo to, to w ogóle jest fajna rzecz. A drugi ten element, który też jest fajny i dobrze działa w kontekście slasherowego enturażu, to jest właśnie ten bal maskowy. No bo wiesz, tutaj od początku to jest wykorzystywane, kiedy właśnie nasz morderca czy morderczyni przejmuje tożsamość tej pierwszej ofiary i on później wielokrotnie zmienia właśnie te kostiumy. Gdzieś tam mi mignęło, że chyba łącznie ten morderca jest prezentowany chyba w 11 kostiumach, nie? Czyli to pokazuje też, jak tutaj twórcy się tym bawią i to jest spoko. Także to otwarcie jest moim zdaniem fajne i ciekawe. Nie może, wiesz, jakieś super innowacyjne, jak oceniamy to z perspektywy 40 lat, jakie ten film ma na karku, ponad 40, ale, ale na pewno fajny, jeżeli chodzi o slasher. Mhm. Ja bym się to jeszcze na sekundkę zatrzymał, bo tak jak mówisz, to nie jest super innowacyjne, ale mimo wszystko sporo elementów gdzieś tam zaskoczyło mnie pozytywnie. Pierwsza rzecz to właśnie to, że nie dostajemy po prostu mordowania na wstępie. Druga rzecz to to, że tak jak powiedziałeś, postać grana przez Cartis i ci pozostali studenci są pokazani w takim no, raczej negatywnym świetle, ale też jednocześnie film od początku pokazuje, że tutaj nasza główna bohaterka też do końca nie wiedziała o co chodzi, także to koleżanka jej bardziej mówiła zgódź się, zgódź się, tak? Zobaczysz, będzie śmiesznie i tak dalej i postać właśnie Cartis też jest w szoku trochę, gdy potem widzi, co się dzieje, więc ona też została niejako sprankowana, wciągnięta, zgodziła się wziąć w tym udział ostatecznie, ale nie wiedząc, do czego to będzie prowadziło. Kolejna rzecz, Kenny, czyli ten prankowany student, on dostaje tego ataku paniki, on się owija zaczyna się kręcić, biegać tak. Tak, to jest fajna scena w ogóle. W takim szalonym tańcu trochę owija się w takie poły materiału, które zwisają chyba jako baldachim z tego łóżka, czy to jak była jakaś zasłonka, już teraz nie pamiętam, ale owija się w ten materiał i to jest upiorne, nie? To jest takie jak argento trochę w klimatach. Mamy właśnie muzyczkę do tego fajną i to taki klimaks tu i teraz. facet się owija w to młody człowiek, i my nie wiemy, czy on się zaraz tam udusi, czy on zaraz, nie wiem, przez okno wyleci, czy co się stanie, czy on tam umrze na skutek tego właśnie głupiego żartu, czy właśnie, nie wiem, wyleci gdzieś tam z krzykiem, rzuci się na kogoś i dostajemy to cięcie. I my tak w sumie do końca nie wiemy, czy on tam właśnie się udusił, owijając wokół swojego ciała, szyi też ten materiał, czy co się stało. Potem dostajemy informację, ale w tej scenie to jest taki bezkrwawy szoker dla mnie, bo ja byłem autentycznie bardziej chyba poruszony niż w przypadku niejednego morderstwa na początku filmu, typu właśnie Slashers, platter, etc. A nie dostałem w ogóle krwi praktycznie. No były te zwłoki, które są obrzydliwe oczywiście, ale właśnie konstrukcyjnie strasznie mi się to podobało. A potem tak jak wspomniałeś, ta impreza sprawia, że rzecz, którą my tak jednoznacznie kojarzymy ze Slasherem, czyli charakterystyczny wygląd mordercy, zostaje właśnie totalnie zdekonstruowana, bo tutaj nasza osoba, która właśnie będzie krążyła po pociągu, przybiera różne postacie, zakłada różne stroje, maski, bo to nie tylko maska, tak? czasami to jest maska, tutaj między innymi maska Groucho-Marksa, która jest na swój sposób zabawna, na swój sposób upiorna, ale też mamy inne stroje jakiegoś właśnie jaszczura, Grincha, e, wiedźmy, etc., etc. I e, też twórcy wtedy nie do końca, no wtedy też w ogóle pojęcie slashera może nie było aż tak zdefiniowane, i twórcy mówili, że oni chcieli bardziej nakręcić właśnie taki upiorny thriller, nie? I rzeczywiście to tutaj no, udało im się, bo mamy trochę tej grozy, ale też taką atmosferę właśnie no dreszczowca, tak? Czy wspomniałeś o tych kryminałach, nie? Czy w filmach szpiegowskich też w karierze tutaj twórców, czy związanych z pociągami, no to ja też tutaj trochę tego czuję. Mhm. Nie, no tutaj mówię, to otwarcie jest spoko. Ja tak naprawdę, jeżeli miałbym z czymś problem w tym filmie, to to, że on po tym dobrym otwarciu ma takie 30 minut przestoju, moim zdaniem. Kiedy wsiadamy do tego pociągu i my już jako widzowie wiemy, że w pociągu jest morderca, a tu się tak naprawdę bardzo niewiele dzieje. To, to nie jest źle napisane, bo tutaj dostajemy dużo informacji. To, to w sumie jest też ciekawe, że... Ten scenariusz jest w dobry... Sposób skonstruowany i, i po prostu przemyślany, gdzie y, bardzo często na początkowych y, etapach filmu już dostajemy konkretne informacje, które później by mogły powodować u widzów takie, ale halo, ale to jest bez sensu, nie, mhm. tak jak właśnie z tym telefonem na przykład, czy, czy z paroma innymi rzeczami, nie, czy chociażby właśnie nawet to, co się stało z naszym Kenem. nie, To, to są takie rzeczy, które mamy gdzieś tam już na y, tych pierwszych etapach filmu zasygnalizowane. Ale nie mniej, tak jak ja Wam pisałem prywatnie, dla mnie po tych pierwszych tam 15-20 minutach jest takie 30 minut przystoju, które w dużej mierze są ratowane Davidem Copperfieldem, właśnie nomen omen. <śmiech> Dlatego tak, że... Bo... Mhm bo to jest to rozstawianie pionków, bo my na początku widzimy tych studentów, ale my nawet nie wiemy do końca o co chodzi. Potem się okazuje, że właśnie postać Cardi, Cartis jest w związku tam z jednym gościem, że jej najlepsza przyjaciółka jest w związku z tym drugim gościem od pranka, że mamy tam takiego, no taką postać ważną w grupie też tego naszego prezydenta, że mamy tego naszego konduktora, mamy naszego magika, którego... No właśnie nie wiemy do końca, kto go zatrudnił, tak? skąd on się tutaj wziął, no ale jest, jest opłacony, chce brać w tym udział, no to czemu nie? I po pierwsze są zagosowywane te relacje, bo potem mamy konflikty między bohaterami, które też jakoś tam wpływają na ich posunięcia, ale to mi się... Znaczy ja zgadzam się, że troszkę tutaj... Znaczy, to jest problematyczne, bo dzieje się niby cały czas dużo, bo mamy właśnie akcje w różnych wagonach, widzimy mniej więcej jak ta przestrzeń jest skonstruowana, mamy konflikty między bohaterami, tam jakieś zdrady, podpuszczanie na siebie, kłótnie, e, czy znowu właśnie wybaczanie sobie, tam się między nimi emocjonalnie bardzo dużo dzieje. E, mamy właśnie zwiedzanie tego pociągu, mamy trochę tych flashbacków e, odnośnie tego pranka sprzed trzech lat, i info, czy flashbacków, no informacji e, na temat tego właśnie do czego on doprowadził. I mamy też już morderstwa, bo ten morderca tam działa na terenie tego pociągu, ale rzeczywiście, e, znaczy mnie się to nie dłużyło absolutnie, ale nie czuć też, że to tempo jakoś e, jest utrzymane, czuć, że trochę... To napięcie spada, mimo, że jednak dzieje się sporo, ale to rozstawienie pionków, takie dosyć porządne, ja bardzo doceniam, bo to pozwala też potem tak, to kierować bohaterami. Mhm. To nawet nie chodzi o, znaczy sympatie nasze, to, że oni mają jakąś podbudowę psychologiczną, że wiemy, że tutaj ktoś, nie wiem, ma wyrzuty sumienia, tu ktoś nie ma, że ktoś jest za przeproszeniem, dupkiem, a ktoś tam znowu osobą o innej moralności, tak to jak te związki są ukazane. To wszystko fajnie buduje postacie, ale jeszcze dodatkowo, co chciałbym zaznaczyć, to sprawia, że tak jak w streszarach, często bohaterowie są pchani w różne miejsca bez żadnego E, sensu, bez żadnej logiki typu właśnie, e, nie wiem zejdźmy do krypty na cmentarzu teraz uciekając, tak, przed e, złolem, przed zombie, przed mordercą, demonem tak, więc e, idźmy tam, gdzie skąd nie będzie wyjścia, nie? No i zawsze mnie to wkurza w tych filmach, a tutaj bohaterowie, gdy są gdzieś gnani, jest jedna scena, gdzie mi coś nie pasowało, to pod koniec, ale zazwyczaj to, że oni się rozdzielają, czy że są gdzieś razem, czy że na postaci w jednym miejscu, w drugim, to ma sens. To wynika z czegoś, a nie tylko z tego, że scenariusz chce teraz odłączyć bohatera. Tak, to, to jest... Prawda? I mówię, to jest też dobrze zrobione. No mówię, mi się to trochę dłużyło i ja tu ewidentnie czułem spadek napięcia i, i taką pewną dłużyznę, ale też biorę poprawkę na to, że siadałem do tego filmu naprawdę zmęczony, więc wiesz, takie uspokojenie tego tempa trochę mnie wybijało. Natomiast no, ja naprawdę nieprzypadkowo podkreślam tutaj te, tego Davida Copperfielda, bo ja jak go zobaczyłem w obsadzie, to myślałem, że wiesz, to będzie taki tylko gimmick. A w sumie to jest bardzo ciekawy motyw, bo on tutaj naprawdę dużo prezentuje tych swoich iluzji. Ale to i też jest pierwszy i fajne. ostatni film, w którym on gra, że ma jakieś kwestie i konkretne rzeczy do odegrania. Tak, tak, ale wiesz, ale przede wszystkim to jest fajne, bo jak zobaczyłem tego rodzaju postać, no to zakładałem, że wiesz, że on się pojawi po prostu jako kameo, takie w jednej scenie. No cameo, no... Uśmiechnie się tam, zagada czy coś i pójdzie. Tak, tak, tak. Albo tak, zostanie tak. zamordowany. Tak. A, a tutaj naprawdę tych, tych iluzji jest dużo one są w różny sposób prowadzone. Tu jest nawet jedna z tych iluzji wykorzystana do morderstwa. Ciekawego morderstwa, którego my prawie nie widzimy, ale morderstwa, które jest w tłumie dokonane. To jest, mm -hmm. to jest bardzo fajne. To, to mi, szalenie mi się to podobało. Rzadko, mam wrażenie, tego rodzaju śmierci się spotyka w slasherze, gdzie tak naprawdę, wiesz, no, doszło do morderstwa w, w wagonie pełnym ludzi i wszyscy się zorientowali post factum. Nie? A tak naprawdę właśnie to... Nawet właśnie to jest piękne, bo yy, przy, przy, mikrospoiler, no bo nie wiecie o co chodzi, ale po prostu ktoś umiera i jedna osoba się orientuje, że ten ktoś nie żyje prawdopodobnie i zaczyna krzyczeć, krzyczeć, a cała, y, y, cała grupa ludzi jest skupiona na pokazie i w ogóle tak widać, że część tam odwraca głowę na moment, ale potem znowu patrzy na pokaz i ma gdzieś to, że ktoś tam krzyczy gatunku pomocy <głosy> i tak dalej. Y, no świetne to było. No to bardziej, że to, to mówię, to jest fajne. Copperfield jest naprawdę przeuroczy w tym, co robi i to jest też ciekawie rozgrywane, no bo w tym momencie to ten magik, y, przez to też właśnie, że my dostajemy dosyć wcześnie tę informację, że nie wiadomo skąd on się wziął, no to my nie wiemy z czym on jest związany czy on jest jakąś właśnie taką postacią która ma robić za dla mordercy czy to może on jest mordercą czy, czy no po co on tutaj tak naprawdę jest? Nie? I to jest, to jest fajne i to jest, mówię, to jest dobrze i konsekwentnie wykorzystywane do samego końca jako właśnie taka, taka zabawa z widzem co, co do prawdziwej tożsamości i funkcji tej postaci. Także to, to wiesz, to mówię, to naprawdę ja bym chciał to podkreślić, bo według mnie to jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało w kontekście slashera, no to właśnie ten taki środkowy segment to jest mocno ciągnięty właśnie tymi scenami z postacią Magika tak bo oprócz tego że mamy pokazy dla tych studentów jako atrakcję po prostu na tym ich balu sylwestrowo noworocznym to jeszcze mamy takie sztuczki gdzieś tam robione przy okazji po prostu gdzieś gdy David Copperfield czyli on też jako magik nazywa się chyba Ken, właśnie iluzjonista czy coś takiego. Co też właśnie jest takie niepokojące, tak? No bo tamten chłopak to był Keny, tutaj mamy Kena i też jakieś tam sztuczki robi, tak, by trochę poflirtować, tam na przykład, właśnie z postacią Cartis. I to wszystko, po pierwsze, no fajnie popatrzeć na sztuczki iluzjonistyczne. Po drugie, buduje tę postać także my do końca nie wiemy właśnie, co z nią będzie, tak, czy on po prostu padnie przypadkową ofiarą, czy on tutaj jest jakoś związany z tym mordercym, no w ogóle w kontekście mordercy, ja się strasznie bawiłem tym wątkiem, bo od razu w moim głowie zaczęło się śledztwo, nie na zasadzie, no dobra, no to tak, jeżeli Keny przeżył, no to to może być on po latach, tak, albo jego przyjaciel, albo jego brat, albo może on tutaj jest właśnie pod maską, a to jest ktoś tam z rodziny właśnie, czy coś. A może w ogóle Keny jednak zginął, a po prostu mamy jego matkę, właśnie siostrę, brata, wykładowcę, innego studenta z tego roku. Tutaj tych opcji jest milion. czy milion. No w sensie kilkanaście można sobie wymyślić wątków. I wszystko jakoś tam by pasowało. I my do samego końca nie wiemy, tak kto jest właśnie zły, czy kto, nie tyle, kto jest zły, kto jest dobry, no bo to może nie o to chodzi, ale kto dokonuje tutaj tego mordu. Tak? I czy to jest jest taka typowa zemsta, czy coś innego. No, dokładnie tak, dokładnie tak, tak jak mówisz. Właśnie postać Copperfield'a e, też w sumie w ciekawy sposób e, ten wątek jest też do ostatniej sceny praktycznie e, doprowadzony, bo tutaj też nas mocno trzyma film w napięciu e, i jest bardzo niepokojący. To przebieranie się mordercy e, też daje radę. E, jeszcze może zanim o finale i o samych tych morderstwach słówko, to mówię, że tutaj ta akcja zwalnia, akcja dzieje się w pociągu i to rozwińmy, bo to też odgrywa ważną rolę. To jest Canadian Pacific 1293, oryginalna właśnie tam kolej wypożyczona z muzeum. Jest masa informacji w sieci, jeżeli Was to interesuje, jak na przykład ściągali tutaj te wagony i samą też kolejkę, lokomotywę w sensie na plan. Tu też są ciekawe historie. I oczywiście też, skoro już ściągnęli prawdziwą lokomotywę i wagony, no to chcieli to wprawić w ruch. O tym też można więcej doczytać bez problemu i był jedynie taki problem, że jednak miejsca w wagonie są mocno ograniczone, miejsce w wagonie jest mocno ograniczone, w kolejce w lokomotywie też i w związku z tym musiano to wszystko przebudować, tak jak Jerry wspominał. Tutaj też twórcy mieli doświadczenie już przy innych filmach i wykorzystywali to także w tym tworze. Budowano jakąś Kosmiczną instalację elektryczną, właśnie z różnych żarówek e, o różnej e, mocy, tak, o różnym napięciu, e, wykorzystywano opogniki, kombinowano właśnie z ograniczeniem tego światła, tak, żeby e, nie przesadzić, ale żeby na przykład doświetlać aktorów, e, gdy, żeby było widać ich twarze wyraźnie i tak dalej, to wykorzystywano latarki medyczne, <śmiech> ręcznie tam jeszcze e, po prostu na miejscu doświetlano. E, no i wiadomo, takie technikalia, ciekawostka ok, ale czy to ma wpływ na sam film? Jerry, czy doceniasz to, jak to wizualnie jest przedstawione? Ma wpływ i ja znów trochę nawiążę do tego, że ten środkowy akt dla mnie jest najsłabszym jego elementem, bo właśnie tak mniej więcej 40 minut przed końcem, 30 minut przed końcem ta akcja bardzo przyspiesza i tutaj czuć naprawdę dobrą rękę ze strony operatora. No bo tak jak mówisz, miejsca jest mało, wiele tych sekwencji ujęć siłą rzeczy to są ujęcia statyczne, gdzie widzimy postaci stojące w jakimś miejscu wagonu i, i statyczną kamerę, ale ten ostatni akt, kiedy tak naprawdę już morderca wchodzi na scenę nie tyle w pełnej krasie, ale jakby z, no można powiedzieć, że na pełnej, bo wszyscy wiedzą już, że w pociągu Pan jest morderca. A już takie otwarte, tak. Tak, tak. I, i, I zaczyna to wszystko bardzo mocno eskalować. Nie ma tej zabawy w kotka i myszkę to tutaj też ta strona wizualna moim zdaniem się dosyć mocno zmienia i idzie w kierunku takiej z jednej strony bardziej horrorowej z drugiej strony bardzo bardziej onirycznej tutaj naprawdę mamy kilka bardzo fajnych ujęć gdzie są wykorzystywane przejścia w wagonach na przykład bo tutaj są takie wagony sypialne gdzie to nie, nie wiem czy, czy będziecie kojarzyć gdzie mamy takie leżanki i są kurtyny takie mm -hmm. zasłaniające te leżanki i tutaj na przykład widzimy jak się postać przemieszcza i ktoś się na przykład pojawia w końcu korytarza, ale to jest wszystko tak nakręcone właśnie, żeby tej postaci za bardzo nie widać, albo mamy tylko właśnie jakieś oświetlenie takie punktowe z tyłu właśnie pewnie jakimiś żarówkami mamy trochę jakieś takiej mgły czy, czy pogody w ogóle tutaj wykorzystywanej no bo to jest zima, oni się też w którymś momencie zatrzymują na śniegu no od, od tego momentu Właśnie tego, tego morderstwa w, i, i rozpoczęcia tego polowania, tego morderstwa, o którym wcześniej mówiliśmy, moim zdaniem to jest naprawdę pomysłowo realizowany tak od tej strony technicznej i wizualnej film i to naprawdę fajnie działa i ja Ci powiem, że byłem pod wrażeniem, bo ja wiedziałem przed seansem, że oni to kręcili w 100% w pociągu, ale jak miałem tę informację, to zakładałem, że to mimo wszystko będzie jeszcze bardziej kameralne, a tutaj w sumie tych, dużo, tu, tych ludzi jest dużo tutaj w tych poszczególnych mhm. kadrach, więc jakby tym większe brawa dla nich, że nad tym wszystkim zapanowali, no bo no umówmy się przy takich małych planach, no to, to, to jest pewna też sztuka, żeby, wiesz, nie było tak, że ciągle ktoś ci wchodzi w kadrę, ktoś się przemieszcza w ten sposób, że, że zaczyna zaburzać spójność całej sceny, całej sekwencji. No, także tutaj ewidentnie widać, że ta, to wiesz wyjście reżysera od strony montażowej, tak naprawdę, gdzie musiał mieć dobre oko do, do właśnie określonych ujęć, do określonego montażu. No i ta praca Alkota z Kubrickiem, który jest znanym obsesjonatem przecież, jeżeli chodzi o podejście do, do swojego kina, no to myślę, że tutaj to te, te ich umiejętności procentowały właśnie przede wszystkim w tym trzecim akcie y, Terror trainu. Mm -hmm. yy, a ty oglądałeś yy, Train to Pysan? Nie. Cały ok. czas nie. Wstyd okay. przyznać, ale nie. Yy, spoko, spoko. Ja peninsuli nie obejrzałem, bo miała tak fatalne recenzje, że stwierdziłem, <śmiech> że y, nie będę y, tracił czasu. Ale już ten pierwszy film, tak jak tam mi się wiele rzeczy podobało i tak jak tam y, samo to w wagonach też jakoś doceniam, tak mam wrażenie, że tu jest to zrobione stara razy lepiej. I tak jak ty się skupiasz na tym późniejszym akcie, tak dla mnie to wszystko, co dostajemy po prologu w pociągu, już jest świetnie zrealizowane, bo tam się jeszcze może tak dużo nie dzieje, ale ja też nie do końca zgodzę, że te ujęcia są bardzo statyczne, bo nawet jeżeli bohaterowie siedzą po prostu gdzieś po jednej stronie wagonu, po drugiej, no to ta kamera jednak no, zmienia ujęcia bardzo mocno, że nie ma tutaj takiej monotonii, ale do tego też mam wrażenie, że oni to technicznie rozegrali doskonale, że tutaj niewiele można by zrobić lepiej, jeżeli cokolwiek, bo tam czasami krążymy jednak tak? w tym tłumie, gdzieś tam przechodzimy przez ten wagon. Ja w ogóle nie wiem, jak ta kamera się mieściła. Oni tam coś instalowali też, tam jak są te miejsca na bagaże, czy coś tam, robili jakieś podwierzki, specjalne cuda. I to zagrało doskonale. Mamy, tak jak powiedziałeś, na przykład te wagony sypialne. No i my przez nie tam gdzieś po prostu początkowo spacerujemy. To też jest takie rozstawianie pionków od strony właśnie scenografii początkowo, że widzimy, że tu jest jakiś wagon, gdzie oni się tylko przebiegają. Tu jest taki wagon gdzieś tam raczej niewykorzystywany. Tu jest wagon przerobiony na takie miejsce imprezowe z barem i drinkami, jakimiś automatami na orzeszki. Tu jest drugi podobny, tu jest wagon sypialny, tu jest wagon na sztuczki, a tu jest wagon taki bardziej obsługi i potem dalej jest lokomotywa i my potem wszystkie te pomieszczenia wykorzystujemy plus jeszcze kilka dodatkowych i no to są wąskie przestrzenie, tak, a ja tak. mam wrażenie, że tam ta kamera to po prostu się zachowuje jakby była w dwa razy większym co najmniej pomieszczeniu każdorazowo. Bo już na samych imprezach nie mam pojęcia jak ona przechodzi tam przez ten tłum na przykład, że on nic nie zahacza i tak dalej. Ale na przykład jeden ze studentów zostaje, znaczy nie zostaje uwięziony sam się zamyka w pomieszczeniu. I mamy sekwencję, gdzie on tam otwiera szafki w tym pomieszczeniu, gdzieś tam mm -hmm. sprawdza, czy niczego nie ma na tych szafkach i potem właśnie, czy niczego nie ma pod siedzeniami. I ta przestrzeń jest tak doskonale wykorzystana w tej scenie, że ja no jest zamknięty w małym wagonie, tak? Jeszcze w wagonie, gdzie są te siedzenia, są te szafki, więc tam w ogóle Miejsca jest tyle, co kot napłakał. A ja mam wrażenie, że wiesz, jak on sprawdza te miejsca, to jakby był w opuszczonym domu trochę. Czy trochę czy teraz oczywiście hiperbolizuję, ale naprawdę nie czuć tutaj tego, jak to się mówi. Jak się ma lęk właśnie przed takimi przestrzeniami, to klaustrofobia? No właśnie, nie czuć, że to jest klaustrofobiczna przestrzeń, absolutnie, nie? Tylko właśnie ma się wrażenie, że tam jest pięć kryjówek, gdzie ten na przykład morderca może siedzieć, czy co, coś innego i autentycznie jak on sprawdza te wszystkie miejsca, to ja też jestem przerażony i taki, boże, a może tam, a może tu? Jezu, jeszcze to miejsce, jeszcze tam. Tak samo, gdy mamy taką jedną też no, z ważniejszych scen w tym filmie, z z uwięzioną w jednym z wagonów, no to kurczę, to jak tam wykorzystywano przestrzeń i też światło, nie? gdzie morderca właśnie niszczy oświetlenie, no to wow, klimat po prostu się wylewa i fakt, że z jednej strony, właśnie ograniczamy oświetlenie, że nasz morderca też w tym swoim tutaj mejem, rampage, w tym właśnie berserk mode, niszczy te kolejne źródła światła, ale mimo wszystko, wszystko widzimy. Tak, wszystko jest dobrze naświetlone, to co powinniśmy widzieć. No to znowu tak, szapoba, czapki z głów i bijemy prawo. I tu jest sporo takich właśnie momentów. W ogóle to oświetlenie, ono jest, jak się zastanowić, nie? jak się zrobi stop klatkę, to jest sztuczne, nie? w sensie no, niemożliwe, żeby to światło tak padało, jak właśnie czasami to widzimy, ale na przykład mnie to w ogóle nie przeszkadzało w trakcie sensu. Ja po sensie sobie tam sprawdziłem kilka miejsc, właśnie pod tym kątem. Tak sobie pomyślałem, no tutaj, skąd jest to światło? nie, no, to, to musiało być właśnie doświetlone po prostu tutaj jakoś z tych, nie wiem, latarek medycznych czy czegoś tam innego, ale w samym filmie to sprawia wrażenie spójności, nie jednak tego miejsca akcji i tego oświetlenia. No no to jest tej też sztuka ze strony twórców, żeby oni potrafili film nakręcić w taki sposób, żeby on wyglądał naturalnie w trakcie seansu, a żeby się, się zastanawiał później, jak oni to zrobili, bo to jest niemożliwe. No bo to po prostu jest, to, to, to jest jakby klucz, że właśnie w tym środkowym segmencie, to wiesz, to nie jest tak, że ja uważam, że on jest źle nakręcony, tylko po prostu mówię, dla mnie on jest tym zwolnieniem po prostu tam się najmniej dla mnie dzieje, czy akcja jakby najmniej się posuwa do przodu, natomiast ja się zgadzam, że pod kątem jakby właśnie na przykład operatorki to tam jest w ogóle dużo dobra, bo przecież chociażby właśnie przy tych iluzjach, mhm. czy mamy sceny tańca, no to tam są sceny, gdzie jest najwięcej ludzi. W sensie, że mamy zatłoczony cały wagon, nie? I tutaj na przykład właśnie pod kątem tej, tej pracy właśnie operatorskiej zdjęcia nawet tak dobranie tak szerokości kadru, fajnie. nie? Żeby wszystko tak, tak, ująć, tak, tak, tak, ale żeby dokładnie. nie było pustej przestrzeni na ekranie. To nawet pod tym kątem, nie? Tak patrzyłem i sobie myślę, no wow, jak idealnie nie nam to pokazują, że nie ma tutaj niepotrzebnych rzeczy w kadrze, jest ta wąska przestrzeń, widzimy wszystko i, i do tego to jest atrakcyjne, nie? że to nie jest taki no sztuczny. Wiesz, no super, po super jest na przykład ta scena, gdzie mamy tę iluzję, gdzie magik znika i pojawia się w drugiej części wagonu. Tak. I to jest po prostu tak naturalnie zrobione, że po prostu człowiek ma wrażenie, że to jest duży pokój, a nie wiesz, wąski wagon. Tak. tak naprawdę. Nie? Także, także tutaj no widać, że oni sobie naprawdę poradzili z tą przestrzenią i, i to było umiejętnie rozgrywane. I ja mówię, ja wyróżniam końcówkę, czy ten trzeci akt, dlatego że po prostu tam się skupiamy już bardziej na tych takich pojedynkach, właśnie mordercy z konkretnymi postaciami i tam po prostu ta strona wizualna jest inaczej ogrywana, nie? że tutaj mamy właśnie w tym środkowym segmencie sporo tego oddechu, takiego tlenu, gdzie czujemy tę imprezę, gdzie te postaci się, się bawią, gdzie mamy te pokazy iluzjonisty i tak dalej, i tak dalej, a właśnie w tym trzecim akcie to jest zupełnie inaczej prowadzone, gdzie mamy często zejście na takie duże zbliżonego na wąskie plany, wąskie korytarze właśnie, mm -hmm. czy jakieś przedziały, czy jakieś zamknięte pomieszczenia, czy kabina samej lokomotywy i tak dalej, i tak dalej. To po prostu jest nawet koncepcyjnie inaczej trochę prowadzone. No mi się po prostu to bardziej wryła w pamięć. Myślę, że bardziej zapamiętam właśnie ten trzeci akt przez to. No bo są też smaczki typu tak jak wspomniałeś, że coś widać gdzieś na drugim, trzecim planie w tle, czy właśnie, że ktoś tam gdzieś w oddali stoi. Mnie zapadła w pamięć taka sekwencja, gdzie przez szybę widać, nie? że gdzieś w oddali ktoś prawdopodobnie stoi i potem kamera właśnie zbliża się do tych drzwi i tak jak gdyby tam też światło zaczyna padać pod innym mhm. kątem i tak przez moment nawet widz głupieje, tak? czy ja tam widziałem czyjąś twarz, maskę właśnie w tle, czy ja widziałem to światło, czy o co chodzi i takich właśnie detali jest tutaj sporo, co też mnie zaskakuje, no bo czy znaczy nie wiem jak ty, ale ja się nie spodziewałem po prostu tak, no mimo wszystko debiut, niski budżet, tak kręcony w Quebec film za niewielkie pieniądze nie spodziewałem się, że będę miał aż tak dopieszczone sceny, tak często zwłaszcza, nie, że nie tylko jakąś tam główną, jedną, drugą, trzecią ale nawet właśnie w takich przejściach między wagonami, że klimacik będzie aż tak fajnie budowany no, dokładnie. No dobrze, no to yy, zbliżamy się ku finałowi. Morderstwa i samo rozwiązanie akcji. Czy od strony takiej Straszerowej ci się to podobało, i czy właśnie to, do czego to wszystko zostało doprowadzone, też cię kupiło? Pod kątem slasherowym, to czuć, że to jest jednak bardziej killer niż mhm. horror. Ja bym powiedział, bo te morderstwa nie są specjalnie efektowne, one raczej są takie właśnie szybkie, często my ich nawet nie widzimy, tylko widzimy efekty tych morderstw. Ale to jest spoko. Mi najbardziej jakby w kontekście tego, jak to jest prowadzone, podobało się to, że oni przez długi okres korzystają z tego, że to jest ten bal maskowy po pierwsze, po drugie, że to są studenci medycyny. Czyli na przykład jak ginie pierwsza postać, to to jest szybko, więc to nie jest jakiś tam wielki spoiler, przybita taką szablą, no to wszyscy biorą to za kolejny właśnie żart na naszej ekipy. Nie? Kiedy Y, y, y, widzimy. W... Tak, ale później. jest jeszcze. Y, y, przepraszam, ale rozwijmy to, bo to właśnie jest jedna z pierwszych minut filmu, ktoś właśnie traci dech, krewawi na śniegu, a wszyscy o, świetny efekt, ale żeś to zrobił. Świetna robota, wow, co za wrażenie! I po prostu. Tak aż y, czemu ochotę wybuchnąć śmiechem, tak? Chociaż scena tam niby dramatyczna. No, no do, dokładnie tak. No, i, wiesz, I tutaj mamy to przez długi fragment właśnie fajnie prowadzone, nie? gdzie ten morderca zmienia te, te maski i no, to, to działa po prostu, bo to jest, wiesz, to jest tak naturalnie prowadzone, ale no, tak jak mówię, to nie jest coś, myślę, po czym ten film będzie wspominany. Jeszcze Jerry przed filmem mi wspomniał, czy znaczy przed filmem, przed nagraniem naszym dzisiejszym, żebyśmy się powiedzieli o tym, że studiowali medycynę, bo to widać na przykład, gdzie robią sobie żarty z tym, że ktoś komuś podaje rękę i ta ręka zostaje potem tej drugiej sobie w dłoni. Także wszyscy mają jakieś odcięte kończyny po prostu na no, potorędziu do takich dowcipów e, e, paramedycznych. No. Tak, tak, sporo jest tutaj tego. Wow, dobra. No, ja się z tym zgodzę. Rzeczywiście tutaj, zresztą, ta nasza negatywna postać, nasz antagonista, raczej stara się działać po cichu początkowo, tak? Nie, że od razu tam wzbudza sensację. Dlatego to wszystko jest. No, bardziej delikatne niż w większości staszierów. Z drugiej strony, mimo wszystko, w miarę kreatywnie pozbywa się tych różnych osób, co było fajne. Nie tak, właśnie brutalnie, na zasadzie, że ta krew musi się lać całymi wiadrami po kadrze, ale znowu, jak wchodzimy do kilku miejsc zbrodni, no to tam widać, że no Mógł tam równie dobrze działać Jason Freddy czy ktoś inny, nie? że całe pomieszczenie jest gdzieś tam zdewastowane. No, dyskutowałbym, ale, ale spoko. Jest to OK. Dobra, no i widzimy potem, do czego to prowadzi. Mamy oczywiście, czy oczywiście, może nie oczywiście, ale ja się trochę tego spodziewałem: takie podwójne zakończenie, czyli już raz niby tam antagonista zostaje pokonany, ale wraca. I dla mnie jedno, jedno i drugie, właśnie to pozorne i to ostateczne zakończenie są satysfakcjonujące, dosyć emocjonujące, adekwatne do tego, co widzieliśmy przez resztę filmu, pasujące po prostu, tak i klimatem, i, i wszystkim innym. No tak, tutaj ja się zgadzam z tym, że to zakończenie jest fajne. Ono gra w kontekście tego też wszystkiego, co zostało zbudowane wcześniej. W tym sensie, że ta motywacja działań naszego mordercy jest sensowna, bo ja w którymś momencie się trochę zacząłem zastanawiać, czy te morderstwa nie są nazbyt przypadkowe. W tym sensie, że wiesz, że tak na początku wydaje mi się, że przynajmniej raz ginie jedna postać, która no po prostu się napatoczyła. Ale to, jest to wszystko są ludzie z tego starszego rocznika. Nie? Tak, Wiem. ale właśnie później, później to, to nabiera wszystko sensu i wydaje mi się, że to ujawnienie tożsamości mordercy gra i, i to, jest, to jest naprawdę dobrze zrobione. I, I pozwala mi się, że... na upiorną scenę w końcówce, która z ramą też trochę, nie? Tak, tak, tak. To jest, to jest naprawdę satysfakcjonujące zakończenie, tak jak mówisz, bo to, to jest rzecz nietuzinkowa. Ja nie powiem, że to jest rzecz, której nigdy nie widzieliśmy, bo, bo wydaje mi się, że tutaj jeszcze jeden slasher nawet byśmy spokojnie uh -huh. wymienili, który serwuje nam dosyć podobny twist w, w swoim zakończeniu, ale to jest po prostu dobra rzecz. Mi się to podobało i, i to fajnie płynęło całą tę opowieść. I ja bym chciał jeszcze bardzo pochwalić taką malutką scenkę z mordercą pająkiem na oknie, mm -hmm. powiedzmy. To, to było już takie trochę po, po, po bandzie jechanie, ale, ale to robiło wrażenie, to było naprawdę takie creepy, Juu. straszne. Dobra. to Jerry, ja cię zaproszę jeszcze na krótką strefę spoilerową, bo chciałbym jeszcze omówić jeden wątek. To wam kochani, jak słyszycie, jeżeli filmu nie oglądaliście, to polecamy, czy dziś, czy jutro możecie go sobie puścić, czy w dowolnym innym terminie w sumie. Zima się do tego nadaje, bo mamy właśnie tutaj też klimaty śnieżno-zimowe na ekranie albo przyszła impreza noworoczna teraz w tym roku, który dzisiaj rozpoczęliśmy, to już jak tam wolicie. W każdym razie do seansu zachęcamy, a ze wszystkimi, którzy film widzieli lub spoilerów się nie boją, zapraszamy jeszcze na moment do strefy. UWAGA! SPOILER! Witam ponownie, panie konduktorze. Witam, witam. Chciałem właśnie wykroić taką króciutką strefę spoilerową, by porozmawiać o postaci granej przez Dereka McKinnona. Derek McKinnon wciela się właśnie w Keniego, czyli w tego chłopca, znaczy chłopca, no studenta pierwszego roku ze sceny otwarcia i w morderce. W tym filmie. Ono oczywiście nie gra we wszystkich scenach morderstw, jako że jest zamaskowany. No to tutaj można bez problemu zatrudniać e, no dowolną inną osobę do tej roli o podobnej posturze. I tutaj mamy bardzo często kaskaderów, no bo e, nasz morderca też. E, nie wiem, no nawet rozbijanie sobie żarówki tuż nad głową pewnie nie jest szczególnie bezpieczne. E, i to mówię ja Szymas, który wkłada sobie żar żarówki do ust, żeby sprawdzić, czy naprawdę nie będzie można ich wyjąć, więc <śmiech> wiecie. I chciałem o tym wspomnieć, bo to jest postać, która wypada bardzo dobrze i wydaje się być takim, w mojej ocenie oczywiście, trafionym castingiem. To jest postać, która też wciela się w międzyczasie. Właśnie film trochę nam mąci w głowie. Początkowo nie wiemy, co się stało z Kenem. potem dowiadujemy się, że przeżył, trafił do szpitala psychiatrycznego, bo podobno kogoś tam zamordował uznano go za niebezpiecznego i go zamknięto. Nie wiadomo, co działo się z nim potem. I tutaj widzimy, że postać grana przez Copperfielda nazywa się Ken Magic, Ken iluzjonista, więc podejrzewamy, że może to być on. No wygląda trochę inaczej, no ale wiadomo, ludzie się mogą zmienić, nie wiem, no trzy lata to może nie dużo, no ale makijaż czy coś, czemu nie? Okazuje się, że to jednak nie... Copperfield jest zabójcą, tylko jego asystentka. Jego asystentka i tutaj też podziałało, znaczy wykorzystano to, że Derek McKinnon jest drag queen. Jest transwestytą, który właśnie też brał udział w różnego rodzaju show drag queen'owych. Ale pewnie o tym czytałeś, Jerry, nie? że on dostał ten role przypadkiem, co jest fascynujące. Dlatego właśnie O, chciałem... to nie wiedziałem tego akurat. A, no to właśnie, to, to nawet fajnie się złożyło. Dlatego chciałem krótko o nim porozmawiać, bo to jest niesamowite, że ta postać została stworzona właśnie przez przypadek. McKinnon opowiada o tym, że przyprowadził na casting, że wiedział o castingu i że przyprowadził, raczej przyprowadził no przyszedł ze znajomymi jakimiś tam. I ten tam znajomy miał wziąć udział właśnie w castingu, ale został odrzucony i wtedy ekipa filmowa wypatrzyła właśnie Makinona i zapytali go, czy by chciał wziąć udział, no i on tak, no trochę był niechętny, no ale uznał, że w sumie to no okej, okay, czemu nie, jak już jestem na miejscu i spodobał im się, uznali, że właśnie będzie idealnie pasował do tej roli, a on nawet nie wiedział, co to za film będzie. <głos> tak, więc powiedzieli mu, że ma angaż i tak dalej i to, to na IMDB nawet jest chyba w ciekawostkach wpisane i też w którejś recenzji, ale teraz nie pojmę, gdzie to jest cytowane, że on powiedział coś na zasadzie, że no, no spoko, no to się cieszę. Ekipa tam zapytała, czy on w ogóle sobie zdaje sprawę tak, z tego, co się stało. On może no, zagra w filmie i okej, okay, fajnie, tak? a oni nie. Zagrasz właśnie w filmie z Jamie Lee Curtis, tak, w Slasherze i to tam ważną rolę. No i wiesz, no niesamowite, tak, że facet trafił tutaj z przypadku, tam też było trochę spięć na planie, no bo on nie był aktorem jako takim, tam miał jakieś doświadczenia sceniczne i tam z pewnymi rzeczami sobie radził dobrze, ale niekoniecznie też w innych się sprawdzał, ale no ostatecznie ja bardzo doceniam, bo gdy wkracza potem, początek jak początek, bo na początku gra takiego trochę właśnie no, świeżaka takiego. Introwertycznego, nie? zastraszonego, takie chucherko, ale fajnie odgrywa ten atak paniki. To jest naprawdę przerażające. To mi się strasznie skojarzyło właśnie z klimatami filmów Argento, ale w finale też, gdy finał dla tych, którzy nie oglądali, nie zamierzają albo nie pamiętają, wygląda tak, że załatwił nasz Kenny jednego z konduktorów, włożył jego strój i udawał właśnie takiego nieprzytomnego śpiącego, a gdy doszła do niego postać gana przez Jamie Cartis to złapał ją za ręce, zdjął maskę, pokazał właśnie tę twarz kobiety asystującej Copperfieldowi, czyli Kenemu. Kenowi, właściwie, przepraszam, Kenowi, a potem zdjął jeszcze tę maskę kobiecą, odsłonił swoją twarz poprosił, żeby właśnie bohaterka go pocałowała, co miało być nawiązaniem, co jest nawiązaniem tak, do tej pierwszej sceny i jest takim zamknięciem tego całego cyklu, bo wtedy w końcu nie pocałował jej, tylko wpadł na te zwłoki no i ten pocałunek przywołał wspomnienia, on wpada znowu w taki atak paniki szału i super to wygląda i to znowu bardzo fajna rzecz, bo ona jest tak? tutaj nie dzieje się nic mm -hmm, tak. strasznego mamy sekwencję, gdzie po prostu bohaterowie no, dochodzi do takiego pocałunku, potem spodziewasz się, że nasza bohaterka zacznie walczyć czy coś, a ona tak naprawdę nie wie co zrobić, jest właśnie trochę unieruchomiona nie szarpie się, tylko to właśnie morderca nagle wpada może zaczęły mi spadać rzeczy, wpada właśnie w ten swój szaleńczy taniec znowu i zostaje tam przez drugiego konduktora powalony i wypchnięty z pociągu i jeszcze widzimy właśnie jak to ciało spada i tam uderza o ziemię i tam buta gubi po drodze, to też technicznie jest dopieszczone do samego końca, no to mnie zmroziło, było idealnym domknięciem po prostu. Tak, no to jest e, fajna scena, on też jest e, wizualnie fajnie zrobiony w tej e, ostatniej sekwencji, bo nie dość, że mamy te przebitki właśnie na tę jego kobiecą wersję, e, bo to jest taka szybka zbitka też montażowa, e, to, mhm. to spoko wygląda, e, to on tutaj e, jest mocno odmieniony, nie jakiś taki ma blizny na twarzy, coś, mhm. e, to tam jest sugerowane, że w tym szpitalu psychiatrycznym, gdzie on został zamknięty, tam doszło do, do jakiejś tragedii, że on najprawdopodobniej Prawdopodobnie kogoś zabił, nie wiadomo czy celowo, czy przypadkiem, no widać, że to nad nim odcisnęło swoje piętno i, i to, jest, to jest fajna rzecz, naprawdę. Tu ja wiele nie dodam, bo no, no, tak jak powiedziałem w tej sekcji bez spoilerowej wydaje mi się, że po prostu to jest satysfakcjonujące zakończenie. Z jednej strony no przewidywalne, no bo po prostu mamy ten, tę zemstę z przeszłości, której się możemy domyślać od samego początku. No ale to nie jest przewidywalne, no, to jest jeden z wielu wariantów, nie? no to w sensie... Znaczy wiesz, no przewidywalne w tym sensie, że no to albo masz o tę osobę, która została skrzywdzona w takiej sytuacji, albo kogoś z najbliższego otoczenia, kto, kto zna czy wie to, co się wydarzyło żyło w przeszłości no, ale to i wiesz, To mógł być teraz. ktoś z jego rodziny, ktoś ze studentów, tak, nie wiem, tak, wykładowca, to mogła być ktoś ze szpitala, to, to mógł być osoba związana z ofiarą Kennego, która się mści w ten sposób. Wiesz, no można było na wiele sposobów rozegrać. Można, można było, ale wiesz, ale mi chodzi o to, że nawet to, że, wiesz, że to jest sam Kenny, to nie jest moim zdaniem tak szokujące, jak to, jak on jest wprowadzony na scenę, bo mhm. przecież ta scena finałowa, ona nam jasno pokazuje, że my go widzieliśmy kilkukrotnie wcześniej właśnie w formie tej asystentki chociażby naszego magika i, i to jest super, nie? Że... I jest jeszcze taka jedna scena, gdzie ona rzeczywiście jakby miała trochę inaczej makijaż, że tak trochę można coś podejrzewać wtedy, ale powiem Ci, że jak ja na to zwróciłem uwagę, nie? I tak właśnie pomyślałem, że tak właśnie wygląda jak drag queen w tej jednej scenie. Tak potem przeszedłem tym do początku dziennego. W sumie mówię, no okej, okay, no może ma taką urodę. Tyle. Nie? No nie, nie, ale Więc to też to jest, super zagrało. No. Tak, to, to jest właśnie dla mnie tak naprawdę największa wartość dodana tego zakończenia, że ta postać się nie bierze po prostu, wiesz, z tyłka wyciągnięta w samym finale, tylko po prostu my nagle zdajemy sobie z tego sprawę, że ona tak naprawdę była kilkukrotnie wcześniej nam prezentowana w kadrze I, jest... I, i nikt się tego nie domyślił tak naprawdę. Tak, nie? i to jest mocno podbudowane, no bo my wiemy, że Kenny też się fascynował sztuczkami magicznymi, nie? Dokładnie, dokładnie. E, więc mhm. to, że jest asystentem czy asystentką tak teraz znanego magika, no to czemu nie? I też to wyjaśnia, dlaczego ten magik się tutaj pojawił, tak? No bo pewnie e, tak, asystentka tak, tak, tak, sama tak. zorganizowała to wszystko, jakoś się tutaj nie dokładnie odezwała tak. do jakiegoś bractwa, czy sama po prostu... E, opłaciła, to na zasadzie, słuchaj, mam zlecenie czy coś, więc wszystko nagle się okazuje mieć sens. Każdy puzelek trafia na swoje miejsce, czego się właśnie autentycznie nie spodziewałem. Miałem mocno zaniżone oczekiwania, widać. W sensie, to ja się nie nastawiałem na zły film absolutnie, dlatego to podkreślam. Tak, ja się nastawiałem po prostu na film, który będzie w porządku, a dostałem wiele elementów, które gdzieś tam... Zaszokowały mnie pozytywnie, były niespodzianką. E, oczywiście tutaj no od strony dydaktycznej no, to ten film może nie jest najlepszy. E, ale e, poza tym, tak jako przedstawiciel swojego gatunku i kina tamtej epoki myślę, że zrobił wiele rzeczy bardzo dobrze. No i od strony technicznej jest super. Tak, no ode mnie już wszystko na ten temat też uważam, że to jest naprawdę ciekawy przykład Slashera i ja się cieszę, że go obejrzałem bo w sumie ja o tym filmie kiedyś tam usłyszałem, teraz przy okazji History of Horror El El El Elia Rota ten film gdzieś tam wrócił i no mówię, nadarzyła się okazja, żeby obejrzeć i absolutnie nie żałuję bo, bo to jest ciekawy przykład kina właśnie z tamtego okresu. I mimo wszystko myślę, że wiesz, jak ten film się jakoś nie przebił, mam wrażenie, do, do szerszej świadomości, no to, to nadal to jest coś ciekawego. Nawet z perspektywy tych wielu, wielu lat. Mm -hmm. Pełna zgoda. No dobrze, no to e, będziemy kończyć. Serdecznie dziękuję Ci, Jacka, za uwagę. Dziękuję. Za, uwaga, dziękuję. za, <laughs> za dziękuję, uwagę, za rozmowę. Za uwagę też. W końcówce i życzę Tobie oraz wszystkim słuchaczom wszystkiego dobrego w nowym roku samych dobrych horrorów czy to książkowych, czy komiksowych, czy filmowych no trochę tam w zapowiedziach ciekawych rzeczy jest więc miejmy nadzieję, że ten rok pod tym kątem dopiszę no i cóż powodów do uśmiechu uśmiechu przynajmniej tak szerokiego jak na tej masce naszej tutaj głównej naszego Groucho Marksa no i wszystkiego dobrego po prostu. Trzymajcie się kochani i tradycyjnie już. Klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.